Borys Strzyka. Luźne gadanie niespokojnego człowieka. Www.Borys borystrzyka Zapraszam. Witam Was bardzo serdecznie. Łukasz Lubiński, podcast Borys Trzyga. Dziś powiem Wam słów kilka, bo tak naprawdę będzie to tylko kilka słów. W cudzysłowie oczywiście. O piwie. O piwie o którym jeżeli obserwujecie mojego bloga, to z pewnością już przeczytaliście, a jeżeli nie, to wysłuchacie w dzisiejszym odcinku, bo oprócz tego, że napisałem, chciałem jeszcze podsumować to w, drobnym, w drobnej formie audio. Ostatnio zakupiłem tak wychwalanego wszędzie Guinnessa. Tak naprawdę byłem bardzo pozytywnie za może nie zaskoczą, wróci, byłem bardzo pozytywnie nastawiony, tak powinienem powiedzieć, bardzo pozytywnie nastawiony przy zakupie tego piwa. Pomyślałem sobie, że tak znana marka, jakim jest Guinness, typowe irlandzkie piwo, no zachwyci mnie czymś, zachwyci mnie zdecydowanie swoim smakiem. Będzie to zupełnie co innego niż, niż dotychczas spotykane piwa, będzie to coś innego smakowo, bo praktycznie o to mi chodziło. Dotychczas piłem piwo jasne. Tutaj na Pomorzu jest takie piwo specjal. Nie jest to jakieś drogie piwo, ale jest bardzo dobrym piwem. Według mnie jest nawet lepszym piwem niż na przykład Tyskie, które jest znane w całej Polsce. Czy też nie tylko w Polsce, tak? Ale według mnie specjal jest na przykład lepszym piwem. Kiedyś pamiętam, było jeszcze piwo Gdańskie. Umie w mieście raczej nie występowało. No, typowo w Gdańsku. Zdarzyło mi się raz pić to piwo. Bo niestety już browaru gdańskiego bodajże nie ma ale piwo było jeszcze chyba przez kogo innego produkowane. Nie chcę teraz sprawdzać, ale z pewnością było na półkach gdańskich sklepów można było kupić. Gdy byłem bodajże na, na, na pierwszym czy na drugim roku studiów, jeszcze można było kupić to piwo. No i to było rewelacyjne piwo. Zdecydowanie lepsze niż, niż rzeczony przed chwilą specjal. No ale nie ma tego piwa niestety, więc zostaje mi tutaj w Starogardzie kupowanie specjala. Eee, wróćmy jednak do Guinnessa. <śmiech> Piwo czarne e, z technologią Widget. Mam tą kuleczkę tutaj, która jest w tym piwie, bo e, rozwarstwiłem puszkę na dwie połowy i wyciągnąłem tą kulkę, e, którą Guinness chyba opatentował. A czy technologia sama kosztowała z tego co wiem, około tam chyba pół miliona funtów. Nie chcę przekłamywać teraz, ale gdzieś coś takiego wyczytałem. Czy pięć milionów funtów, nie chyba pół miliona funtów. E, więc wyobraźcie sobie, bardzo droga technologia, kurczę. Na moim blogu znajdziecie na pewno później opis zjawisk fizyczno-chemiczne, które zachodzą podczas otwierania puszki piwa i podczas. E, tego, tego całego hmm, wydobywania się azotu z, tej, z tego widgeta Aha. bo może tak naprawdę czym jest widget? to jest kulka plastikowa większa niż się spodziewałem Słuchajcie, bo myślałem, że to będzie mała kuleczka a ona jest sporych rozmiarów tak naprawdę jak na, jak na kulkę średnica hmm, średnica tej kulki to jest, ja podejrzewam, no z 2 cm przynajmniej czyli to nie jest malutka kulka i wyobraźcie sobie, ona jest upchana azotem tak naprawdę. Wewnątrz jest azot i na, po... na zasadzie otwarcia puszki jest różnica ciśnień i następuje wydobywanie się azotu z tejże kulki, bo ona ma dziurki zrobione tutaj małe, znaczy jedną dziurkę i wydobywa się azot, który powoduje, że mamy bąbelki w piwie, no niestety powoduje też inne rzeczy, z, które są spowodowane różnicę, różnicą ciśnień, która wynika z równania Kauzjusa clapeyrona które to właśnie opiszę później na blogu. Słuchajcie, bo to bardzo ciekawe. I przez to, że się wydobywa to wszystko, to mamy problem potem kurczę z puszką, bo piwo zaczyna wyciekać. Wiecie, jak jest piwo zburzone i otworzycie, to faktycznie wtedy też są jakieś problemy, ale tu były większe problemy niż kurczę normalnie, bo piwo nie było wzburzone. Ja kupiłem piwo po południu i otworzyłem je z wieczora, więc nie było tej mowy o tym, że piwo było wzburzone. Cała technologia ciekawa, nie powiem, ale wydaje mi się hmm, chyba nie warta jakiegoś, jakichś takich wielkich pieniędzy. Co do samego piwa, to no niestety zawiodłem się, zawiodłem się cholernie, bo byłem tak nastawiony, że mówię, kurczę, może będzie jakiś nowy, nowy przełom w, w smaku piwnym i będę korzystał z nowego piwa, będę kupował nowe piwo, będę zachwycał się czymś, czym zachwycają się miliony ludzi na całym świecie i dupa. Piwo po pierwszym łyku po prostu... E, zniesmaczyło mnie, tak mogę powiedzieć, najkrócej i najdelikatniej. Jak napisał mi na blipie Łukasz Iliaszewicz z podcastu Kontrastacja, jestem kolejną osobą, która potwierdza te tezę, że Ginesa po pierwszym eku albo się kocha, albo się nienawidzi. No ja niestety należę do osób, które nie nienawidzą. Znaczy nienawidzą może zbyt grubo, przesadzone, ale no nie, zdecydowanie nie, nie, nie, pod, nie podszedł mi ten smak piwa. Eee, całe pół litra wypiłem z takim, powiedzmy, smakiem. E, chwilami smak w ogóle jakikolwiek piwa przebijał mi smakiem wódki. Co jest dziwne, bo piwo ma bodajże 4,4% alkoholu co ja to sprawdzę? Bo ta, piwka, yy, ta puszka przewarstwiona tutaj, yy, przepołowiona leży u mnie. Tak, a, 4-2, jeszcze mniej. 4, 2 więc nie powinno przebijać tutaj alkoholem, czy też etanolem dokładnie, że biorąc jakoś tak smak, nie wiem, czy to jest spowodowane zupełnie, ale zdecydowanie ja osobiście nie polecam. Nie sugerujcie się moją wypowiedzią, bo może będziecie należeć do tej garstki osób, Którzy pokochają, które pokochają piwo Guinness od pierwszego smaku, od pierwszego łyku. Rozmawiałem też z Łukaszem Mockiem, kolejnym Łukaszem, Papa café, o piwach czarnych. Łukasz powiedział, że zdecydowanie konkuruje z Guinnessem piwo koźlak, czy też piwo żywe. Nie widziałem, znaczy inaczej, widziałem te piwa w sklepach, ale nigdy nie kupowałem jakoś tak nie było okazji i teraz, teraz dopiero tak skojarzę, że faktycznie są to piwa czarne być może są dobre trzeba będzie z pewnością spróbować inaczej, ja z pewnością spróbuję tak jak Łukasz polecał spróbuję i porównam z Guinnessem bo jeżeli to jest zupełnie inny smak to być może jest być może jest zdecydowanie lepsze Guinness piwo tak naprawdę drogie Możecie powiedzieć, że to, co mówię, jest śmieszne, ale w porównaniu z piwem jasnym jest zdecydowanie drogie. Puszka półlitrowa to cena 5,80 u mnie w mieście. No to wydaje mi się, że do najtańszych piw nie należy. Jeżeli w sklepie jest taka cena, to w pubie będzie cena pewnie około 10 zł za Guinnessa, jak nie, nie więcej. Eee, więc reasumując wszystko, co dotychczas powiedziałem, Guinnessa nie polecam. Technologia Widget jest według mnie bardzo nieudana. A dlaczego to, tak jak mówiłem, blog.lukaszlubiński.com. Tam z pewnością znajdzie się niebawem opis, dlaczego jest nieudana według mnie. E... No i... Aha, bo możecie znaleźć tam opis piwa samego, ale to nie to. Tam będzie wyjaśniony właśnie proces fizykochemiczny, który odbywa się po otwarciu puszki. Przynajmniej moim zdaniem ja spróbuję to wyjaśnić. Tak, tak, na tyle, na ile wiem i na tyle, na ile znam jakieś tam prawa fizyczne czy też chemiczne e, idąc dalej e, a właśnie tego zwrotu nie powinno się używać idąc dalej hmm, przechodząc do następnego zdania e, uważam, że Guinness to była strata pieniędzy strata moich pieniędzy czy waszych pieniędzy to będzie strata? nie wiem, spróbujcie jeżeli piliście kiedykolwiek Guinnessa, czy też zamierzacie wypić kiedyś, to napiszcie później w komentarzu, czy Wam smakowało to piwo. A jeżeli nie piliście, to jeżeli pod wpływem tego odcinka kupicie, spróbujecie, napiszcie również, czy smakował, czy też nie. I to koniec na dzisiaj. Krótki odcinek, tak jak zapowiadałem, 10-15 minutowe odcinki, ale co tydzień, w każdy wtorek podcast Borys Trzyka e, będzie pojawiał się w sieci i to kolejny regularny odcinek tego podcastu. Zapraszam na stronę borystrzyka.wordpress.com i do usłyszenia już za tydzień. Specjalnie dla Was Łukasz Lubiński, nie z Zielonej Irlandii, gdzie produkuje się Guinnessa, a z całkiem słonecznego Starogardu Gdańskiego. Do usłyszenia.